Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Policjanci i eksperci apelują o ostrożności kultury na drodze. Przed nami czas świątecznych powrotów do domu. Gesty wzajemnego szacunku zmniejszają ryzyko wypadków. Przypomina Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Drogowego ten świąteczny weekend, gdy na drogach rośnie pośpiech i emocje. Dzień Grzeczności za kierownicą przypomina, że uprzejmość często działa lepiej niż sam klakson. tym bardziej, że badania i test pokazują, że ponad 80% kierowców niestety co tydzień widzi agresję w ruchu, a tylko ubiegłoroczna Wielkanoc przyniosła kilkaset wypadków na drogach i tymczasem te drobne gesty, na przykład właściwy odstęp między pojazdami, jazda na suwak, sygnalizowanie manewrów i przede wszystkim zwykła życzliwość, realnie poprawiają komfort i bezpieczeństwo jazdy. W zeszłym roku w okresie wielkanocnym doszło do 241 wypadków drogowych. Zginęło w nich 16 osób, a 279 zostało rannych. Czas na drugi dzień świąt wielkanocnych, czyli lany poniedziałek. Wiele regionów Polski ma własne lokalne zwyczaje związane z tym dniem. Takie tradycje wracają, ich popularność rośnie. Pozwalają jednoczyć lokalne społeczności, mówi etnografka z Muzeum Pierwszych Piastów Ada Garbatowska. Pozwala im na taką kreatywność przecież. Bo kim innym obcy był w latach 30. 40, 50, kim inny jest obcy w, w XXI wieku. Policjanci apelują tymczasem, by ze świętowaniem danego poniedziałku nie przesadzać się w przypadku wyrządzenia realnych szkód możliwe są kary, na przykład mandaty. O zakończenie wojen na świecie po raz kolejny tymczasem apelował papież. Leon XIV mówił o tym w orędziu wielkanocnym wygłoszonym po mszy na placu św. Piotra. Ci, którzy mają broń, niech ją złożą. Niech ci, którzy mają mocy rozpętania wojen, wybiorą pokój. Nie pokój narzucony siłą, ale dialog. Leon XIV regularnie apeluje o zaprzestanie konfliktów zbrojnych i wybór dialogu zamiast agresji. To są aktualności jedynkie. W nich o tych mniej przyjemnych aspektach wiosny to nie tylko Wielkanoc, ale także katar, zatkany nos, kichanie czy łzawiące oczy. Objawy kojarzone z przeziębieniem, ale może je powodować alergia. Z uczuleniami może się zmagać nawet co trzecia osoba na świecie. Wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia. Alergia i infekcje wymagają innego postępowania, dlatego zawsze warto udać się do lekarza. Radzi alergolog dr Piotr Niedziałowski. Wynika to z tego, że zarówno w alergii, jak i w przeziębieniu błona śluzowa jest objęta stanem zapalnym, no i dochodzi do obrzęku zwiększonej produkcji widzieliny i daje to poczucie właśnie zatkanego nosa. I właśnie sposób leczenia w tych dwóch przypadkach jest zupełnie inny. W kwietniu głównym alergenem w Polsce jest brzoza. Silnie pylą też jesion, dąb, wierzba i topola. Na koniec Olsztyn i wsparcie dla właścicieli kotów. W ramach programu z budżetu obywatelskiego zwierzęta są obok nas. Nie tylko właścicielskie, ale też wolno żyjące koty mogą być kastrowane i chipowane za darmo. Jeśli chodzi o zwierzęta właścicielskie, tutaj dofinansowaniu podlega tylko sam zabieg kastracji i chipowania, natomiast wszelkie dodatkowe badania właściciele muszą opłacić sobie sami. Staramy się, aby tych gabinetów było jak najwięcej, tak żeby każdy obywatel miasta mógł po prostu znaleźć takiego weterynarza blisko siebie. Będzie też numer infolinii, gdzie będzie można się dopytać o szczegóły. Wyjaśnia Magda Orłowska, prezes Fundacji Permondo, która koordynuje projekt. Z programu dofinansowania leczenia wolno żyjących kotów będą mogli skorzystać się tzw. społeczni karmiciele, zapisani w Urzędzie Miasta w To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Plany poniedziałek będzie naprawdę mokry, możliwe przelotne opady deszczu, szczególnie w północnej części Polski. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem w porywach do 85 km na godzinę, a termometry pokażą dziś od 10 do 12 stopni na przeważającym obszarze kraju. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce. Dzień dobry, witamy w niedzielnym Wielkanocnym. Tak, witam pana redaktora i witam wszystkich radiosłuchaczy serdecznie. Tak. Dziękujemy, że jest pan z nami. Cóż to jest ta samotność? Tak, 25 lat temu postanowiłem zmienić taką tradycję polską, która mówi o z takim na stole nakryciu dodatkowym w te wolne miejsce zmieniłem na, na zajęte wolne miejsce, na, na żywego człowieka. Zaprosiłem człowieka, to zajęć widzenia, sąsiadam takiego dalekiego i, i pomyślałem sobie, że, że tak naprawdę tak sprawił mu tylko przyjemność, żeby on był z nami na Wigilie, ale okazało się, że kiedy zaczął opowiadać mi o swojej samotności, o, o niestety trudzie codzienności, którą jeszcze da się żyć, bo, bo można uciec, yy, ale w święta już się nie da. Kiedy przychodzi dzień świąteczny, wigilijny, wielkanocny, kiedy wszystko jest pozamykane i, i nie wypada pójść do kogoś tak bez zaproszenia, to osoby samotne mają się bardzo, bardzo źle. I wtedy no złe myśli są. I yy, kiedy mi to ta osoba wytłumaczyła, to pomyślałem sobie, że to jest tak banalne, tak łatwe dla nas po, pomagać takim osobom, po prostu zapraszać dać te wolne miejsce. I postanowiłem, że w moim mieszkaniu, w moim domu zawsze będzie takie wolne miejsce już zajęte. Z czasem tych ludzi przybywało, bo te wieści się rozchodziły między ludźmi samotnymi. To w cudowny sposób się samo działo i doszło do, do ogromnej liczby w mieszkaniu, aż zostaliśmy wyrzuceni z mieszkania eee, i potem restauracja. dzisiaj to są największe hale w Polsce, Warszawa, Katowice. Wszystkie 47 miast, gdzie... Dzisiaj właśnie rano przez naszych wolontariuszy będziemy przyjmować tysiące ludzi samotnych, ale też nie tylko samotnych, bo my już zaczęliśmy nazywać nasze wydarzenia bez samotności. Czyli jeżeli ktoś chce przeżyć takie wydarzenie z innymi w gronie dużo większym i być sobami samotnymi, to też, też zapraszamy serdecznie. Jak to wszystko zorganizować? Jak to zrobić? Jak zaprosić no właśnie... tych ludzi, żeby, żeby przyszli? No żeby nie teraz. czuli się to samotni? Bo Panie Mikołaju, ja sobie tak wyobrażam, że mhm. niektórzy ludzie, którzy są rzeczywiście samotni, nie chcą się do tego przyznać. E, mhm. Może to jest dla nich jakaś frustracja albo coś takiego, mhm. że coś mi się w życiu nie udało. To jest tak, panie redaktorze i moi szanowni Rady słuchacze. Kiedyś samotność była bardziej taka wstydliwa, i no, stygmatyzacja była dosyć mocna. Z czasem, myślę, że przez nasze wydarzenia, przez też, też to, to, co robimy jako Fundacja Wolne Miejsce, mamy nawet społeczne ministerstwo do spraw samotności w Katowicach, to jest nasza główna siedziba, gdzie mamy na co dzień, przyjmujemy wszystkie osoby, które potrzebują tego wsparcia. Mamy psychologów, terapeutów, mamy restauracje, gdzie jest zasada dosiadania do stolika, żeby nikt nie, nie, nie pił kawy czy nie jadł obiadu samemu. E, dzisiaj coraz częściej osoby zaczynają się otwierać i mówić, tak, faktycznie mam problem samotności i niekoniecznie to jest permanentna samotność, bo my czasami sobie uważamy, że o samotne osoby to są przeważnie osoby starsze i to oczywiście jest stereotyp i to jest w większości jest to prawda, ale coraz więcej osób w wieku takim no, dorosłych, takim 30-40+, plus po rozejściach, po różnego rodzaju płotach, po przyjeździe do kraju, po jakichś latach. Po różnych, różnych, różnych wydarzeniach odczuwamy samotność czasami chwilową. I to jest ten moment, kiedy my jako Fundacja jesteśmy, dajemy sygnał, e, u nas jest wolne miejsce, my nie pytamy dlaczego, my nie oceniamy, my przytulamy i wręcz nawet szybko wdrażamy do pracy. Bo bardzo często naszymi wolontariuszami, bo tu pan się pytał ci ludzie, to bardzo często nasi wolontariusze to też osoby są samotne i one zamykają można powiedzieć, tą, tą samotność tak głęboko w sobie chowają i wyjmują e, tą drugą część człowieka, czyli tą, e, to, tą pomoc e, dla drugiego, że to zasłania tą samotność. Tak naprawdę to jest ich najlepsze lekarstwo, kiedy oni pomagają innym. Bo już nie są, może dalej są samotni, e, rodzinnie, ale społecznie już nie. Już są w jakiejś gromadzie fajnych ludzi, mają odpowiedzialność i wiedzą, że ktoś na nich czeka. Rozmawiamy, e, e, kontaktujemy się, Zawiązują się znajomości, uh -huh. może uh -huh. nawet przyjaźnie. Tak, to tak. jest taki cel? I dokładnie pan wie, co się wydarzyło, co się wydarzy? Tak, nawet mamy kilka związków małżeńskich. W zaznaczam, nie jest to nasz cel, bo to, jest, to się naturalnie dzieje, bo ludzie się poznają. Ale naszym celem głównie jest to, żeby tym osobom przy, przypomnieć ich wartość że one, Bo czasami ludzie samotni zaczynają wpadać w taką depresję myślenia, że skoro są same, to nikomu nie są potrzebne i w zasadzie nie mają żadnej wartości. My odwracamy to zupełnie. Mówimy: Słuchaj, e, bądź z nami, działaj. Okazuje się, że masz talenty. Okazuje się, że bez Ciebie sobie nie damy rady w takim, takim zakresie i w takim dziale. No i te osoby nagle się budują. One są już zupełnie w innym miejscu, więc my pomagamy im wrócić do społeczeństwa. I co jest najważniejsze, y, tworząc właśnie wydarzenia świąteczne, tutaj mówimy dzisiaj o Wielkanocy, niedawno nie była Wigilia, to właśnie okres między Wigilią a Wielkanocą jest dla ludzi samotnych łatwy, bo wiedzą, aha, dopiero była Wigilia, ale zaraz będzie Wielkanoc. Gorzej po Wielkanocy. Nasi znaczy wolontariusze mówią, no to teraz tak długo do Wigilii, więc w tym roku robimy nową rzecz. 27 lipca jest Dzień samotności. My go zamieniamy na bezsamotności. Będzie wielki festiwal ogólnopolski. O tym będę mówił niedługo już po świętach. Bardzo dziękujemy. Niech będą dobre, piękne święta i dla Pana, dla Pana współpracowników, a przede tak. wszystkim dla ludzi, którzy przyjdą do Was i się uśmiechną w tym niezwykłym dniu. Dobrych Dokładnie. świąt. Dobrych, zdrowych, błogosławionych i niesamotnych świąt. Pozdrawiam. Tak. Dziękujemy. Powtórka programu. Portfel seniora. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Portfel Seniora, w której będziemy rozmawiać o tym, jak seniorzy spędzają święta. Jak się do nich szykowali, czego im zabrakło, czy pieniądze są dla nich przeszkodą w spędzaniu świąt, tak jakby tego pragnęli. No i oczywiście też, co w ich miejscach zamieszkania jest robione to, żeby jakby święta mogli spędzić milej, przyjemniej, w przyjemnym towarzyskim gronie. O tym porozmawiam z praktykami. Są z nami pani Małgorzata Żuber-Zieli, członkini Zespołu Ekspertów do Spraw Polityki Senioralnej przy wojewodzie mazowieckim. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Wiesława Taranowska, Rada Seniorów Ciechocinek i Stowarzyszenie Nasza Ostoja. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witam Panie. No, my jesteśmy dzisiaj w piękny świąteczny dzień, więc oczywiście też piękne życzenia dla, dla, świę dla seniorów, żeby te święta jak najmilej i w rodzinnym gronie najlepiej oczywiście spędzili. A my już porozmawiamy teraz o tym, jak to rzeczywiście w praktyce wygląda. 38% seniorów w badaniach deklaruje, że cierpi na problemy finansowe. Niestety musiałam to powiedzieć w tak pięknym dni. No ale to jest deklaracja. Przy takich okazjach, jak różne uroczystości, święta, no widać to niestety szczególnie, no bo robi się szczególnie przykro, gdy nie można na przykład odpowiednio, tradycyjnie zastawić tego wielkanocnego stołu, zaprosić gości, rodziny, no bo nie ma za co, mówiąc tak najbardziej trywialnie. Trochę właśnie smutnie zaczęłam, ale mam trochę nadzieję, że też panie ten obraz złagodzą. Chociaż no twarde dane to mówią, że to prawie 40% ma tutaj jakiś kłopot. Pani Małgorzato, jak to wygląda? Tak obok Pani? Tak obok mnie na pewno są osoby, którym jest trudno i pewnie coraz trudniej i bez takiego powiedziałabym pooszczędzania przez poprzednie miesiące byłoby jeszcze trudniej stąd seniorzy starają się tak trochę tego senioralnego grosza zaoszczędzić na Wielkanoc. Ja myślę, że potrzebna jest nam taka refleksja, że nie zawsze ten stół zastawiony tak bardzo suto, to jest to, co jest najważniejsze. No to też prawda, to teraz już kieruje to samo pytanie, jak jest obok Pani do Pani Wiesławy, bo też różne panie reprezentujecie w sumie miejscowości, tutaj e, Pani Małgorzata, to Warszawa, e, Pani to Ciechocinek, no więc i mniejsza miejscowość, no w zupełnie innym też miejscu kraju. Jak to jest e, obok Pani z tymi pewnymi kłopotami, trudnościami, czy rzeczywiście one są e, przy tym są tym zastawianiu stały, jak Pani to widzicie, jak seniorzy o tym mówią? To znaczy tak, wspomniała pani właśnie o tych różnicach, w jakich miastach jesteśmy i gdzie żyjemy. Tak. Oczywiście Ciechocinek może być tym przykładem właśnie seniorów, bytności seniorów w naszym mieście, bo u nas już też prawie 40% osób w wieku senioralnym, ponieważ A. jesteśmy miastem, które przyciąga seniorów w jesieni życia, bo tutaj też długo żyjemy, bo możemy się leczyć. Tak. I dlatego ten czechodzinek jest taki atrakcyjny, ale też i wiele, wiele problemów, które właśnie z tego wynikają. Ja powołam się na raport, który został ostatnio robiony przez Głos Seniora i tu pani redaktor świetnie to ujęła, że właśnie seniorzy narzekają na brak finansów, brak na niskie świadczenia emerytalne. No i też taką trochę małą pomoc ze środowiska samorządowego. Ale też każdy wie, jaki ma swój portfel i każdy porusza się w finansach takie, jakie ma. Święta są czasem takim rzeczywiście postaw się, a zastaw się. Czasami sami sobie to robimy, a czasami zmusza nas seniorów do tego sytuacja. Bo szanowni państwo, przebywając zarówno w Radzie Seniorów, jak i w Stowarzyszeniu Nasza Ustoja, które działa na rzecz właśnie seniorów, i robimy wszelkiego rodzaju projekty w tym zakresie. Rozmawiamy na różne tematy. Często tak się zdarza, że rodzina dzwoni, a babciu przyjeżdżamy do ciebie na święta. No właśnie. I nic za tym nie idzie. Więc tutaj to też, ja wiem, że to jest świąteczny czas i powinno się mówić tylko o miłych rzeczach, ale niekoniecznie takie, taka wiadomość dla takiej babci jest bardzo miła ponieważ musi się bardzo postarać, żeby posprzątać to mieszkanie, żeby uszykować dla tych dzieci i wnuków bardzo fajne no, jedzonko, można tak powiedzieć, i tak dalej, i tak dalej. A może jeszcze jakieś prezenciki na zajączka dla, dla, dla wnuków. A to się wiąże właśnie z finansami, z wydatkami. I czasami nasze dzieci nie bardzo sobie z tego zdają sprawę. Myślą, że senior mając emeryturę, to żyje jak pączek w maśle. Nie zawsze tak jest. I no. tutaj właśnie chciałabym zwrócić uwagę, żeby jednak osoby dorosłe, które mają tego ojca, matkę czy tych rodziców gdzieś tam w świecie, żeby zastanowili się, czy takie telefony wykonywać, czy powiedzieć, my przyjedziemy po ciebie, mamo, tato, zabierzemy ciebie na święta, spędzimy je razem, żebyś się nie napracowała, żebyś się nie nagotowała i tak dalej, no to Pani Małgorzato, ja teraz Panią o to samo zapytam. czy Jak to jest? Zadała pytanie wprost. Seniorzy jeżdżą na przykład do rodziny, na razie na tym aspekcie się skupmy. Na Wielkanoc czy jednak rodziny wolą do nich przyjechać? Bo taka tradycja, a może trochę kombinacja, bo, bo rozumiem, że to trochę u Pani Wiesławy też zabrzmiało, że o tak kiedyś bywało, to tak tradycyjnie sobie to zróbmy i wtedy san, senior sam wszystko szykuje, sam wszystko kupuje, bo tutaj i ten aspekt finansowy wchodzi. No i takie organiz... Organizacyjny oczywiście też. Ja myślę, że do tych młodszych seniorów, takich 60 tak. plus i to no plus jest taki to. niewielki, to jednak jeszcze ciągle mamy w pamięci, że ta mama niedawno pracowała, tata niedawno pracował i jedziemy do nich, żeby się razem cieszyć tymi świętami i nie do końca zastanawiamy się nad tym, czy już... Trzeba im pomóc i partycypować w tych kosztach, czy sama radość z tego, że jesteśmy razem, e, jest dla nich ważna i oni to spokojnie udźwigną. Mhm. E, natomiast, ja rozumiem, że finansowo też. Finansowo też, natomiast im, bo tak było, tak, byli, pracowali, natomiast im dalej, że tak powiem w las... Czyli im ta osoba jest starsza, bardziej schorowana, ta emerytura jej relatywnie zmalała, czyli ma te 70-70 kilka lat, to tu już trzeba dużej refleksji, tak? Czy na pewno to jest ten moment, że my jeszcze powinniśmy tych naszych rodziców tak obciążyć, czy już cieszyć się razem z nimi, ale większość tych rzeczy wziąć na własne barki. Bo też potencjalnie można coś przywieźć ze sobą po prostu. Myślę, no. że można przywieźć. To wtedy i finansowo ich odciążamy i organizacyjnie ich odciążamy. I finansowo, no. i organizacyjnie i myślę, że należałoby wykonując taki telefon, powiedzieć mama, ale już wszystko kupiliśmy, ugotowaliśmy samochód zapakowany mhm. jedziemy, żeby nie było tego za dużo u ciebie na stole. Słyszałam e... uśmiech pani Wiesławie że no ale no, słusznie, tak, no tak. Bo to świetny pomysł. Bo, bo to jak gdyby zamyka ten problem, że co ja postawię na stół, jak oni przyjadą, tak? Bo to oni już przejęli na swoje barki i myślę, że to jest chyba dobre wyjście z sytuacji, gorzej Gorzej jak już nie ma tych, którzy mogą zadzwonić i przyjechać, bo są tak daleko, że nie przyjadą na te mm -hmm. święta i ta osoba tak, zostaje tak. sama. Ale to od tego są stowarzyszenia właśnie, organizacje no, pozarządowe, bardzo proszę, które... tak. No właśnie, czy, czy ten kontakt to jest takie pytanie, czy taki kontakt telefoniczny albo, jak my się trochę przyzwyczaili, Skype'owy jest wystarczający, czy też właśnie tutaj jakieś właśnie stowarzyszenia i organizacje zastępują wtedy tych bliskich? Pani Wiesławo, to do pani już skieruję. No właśnie tutaj właśnie takie stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku i wszelkiego rodzaju, i te nawet instytucje publiczne, no bo mamy mopsy prowadzą kruby seniora i tak dalej, i tak dalej, to właśnie te instytucje są po to, żeby właśnie wspierać osoby, które są potrzebujące w danym środowisku, w danym mieście. Tylko też z tym jest ogromny problem, ponieważ osoby, które są starsze, które nie domagają na zdrowiu, tutaj pani nie pójdą tak poruszyła, poruszyła problem, że właśnie 75 plus 80 to już duże wydatki są na, na zdrowie, też nie chcą się ujawniać. Proszę mi wierzyć, że ta bieda nie zawsze chce być pokazana w swoim środowisku. I nie zawsze wiemy, do jakich osób dotrzeć, no jakim, jakim osobom pomóc. I tutaj jest ogromna rola właśnie środowiska, w których żyją. Sąsiadów, czy wchodzą do sklepu, to panie wiedzą, co kupują, jak kupują. I właśnie do takiego stowarzyszenia mogą powiedzieć, że taka osoba potrzebuje wsparcia. U nas w Ciechucinku jest tradycją, że nawet robimy takie jajeczka przedświąteczne czy, czy opłatki przedświąteczne dla osób potrzebujących. W tym roku odbyło się to w hali, w hali Osiru, czyli ośrodka sportu, więc ogromny ogromny. To są takie postęp. śniadania wielkanocne mam. mam takie śniadania wielkanocne, śniadania wigilijne, przedświąteczne właśnie dla tych osób, które są samotne i i, I to jest ogłoszone w naszych gazetach, to jest ogłoszone na Facebooku, na wszelki, wszelkie informacje idą z Miejskiego Centrum Kultury i tam właśnie zbierają się osoby, które potrzebują tego wsparcia. Ale z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że bardzo trudno dotrzeć do takich osób, ponieważ te osoby się nie chwalą tym, że nie mają co powiedzmy złożyć do garnka. No to teraz do Pani Małgorzaty, bo ja widziałam tutaj w Pani oczach pewne powątpiewanie, jak Pani Wiesława powiedziała, o domach i klubach, bo mnie się wydaje, że to wynika z miejsca. To znaczy, ja widzę w takim jeszcze cichocinku możliwość, że Państwo się lepiej znają, że ta Pani w sklepie lepiej zna swoich klientów i tak dalej. Trudno mi sobie wyobrazić w takiej wielkiej Warszawie, że Pani w hipermarkecie zna swoich klientów, jak tam jest 30 kas i raz podchodzi się do jednej, raz drugi, a Pani jeszcze mają zmiany i tak dalej, i tak dalej. Więc czy tu pani widzi, pani Małgorzato, jakiś jakby taki problem właśnie z tymi wspólnymi, seniorskimi, o tak to powiem, świętami i z tym, że właśnie trudniej dotrzeć do tych ludzi, którzy sami się nie ujawnią z jakiegoś takiego właśnie poczucia, że nie chcą pokazać tej swojej biedy czy też swojego swojego problemu samotności albo finansowego, to będzie którego? Znaczy, ja myślę, że jest coś takiego, że jest nam bardzo trudno dotrzeć do osób tak naprawdę samotnych, samotnych, samotnych, które mają jakiś taki opór, żeby poprosić albo żeby dostać taką, przepraszam, że tak powiem, mm. etykietkę, że ja jestem tą osobą, która no, musi iść na to wspólne śniadanie, bo jestem A sama, B, nie stać mnie na to wielkanocne śniadanie. Więc y, y, y, jest jakiś taki opór wewnątrz. Może jeszcze bardziej, że nie stać jest większy tak, opór. Co? Więc to jest bariera, myślę, że duża bariera. I teraz pytanie, jak te bariery moglibyśmy przełamywać, tak? Bo ja na przykład chciałabym, żeby to nie było śniadanie wielkanocne dla ubogich, mhm. tylko żeby to było śniadanie wielkanocne dla osób, młodszych i starszych, żeby tam było sporo młodzieży też. I żeby to było śniadanie pod hasłem no, miło jest się spotkać razem. Przy okazji świąt. Przy okazji świąt, mm -hmm. tak? Żeby dawać temu narrację taką, bądźmy razem, a nie taką narrację... Pomóżmy tym biednym pomóżmy staruszkom. Pomóżmy tym biednym staruszkom, tak? Mm -hmm. Wtedy być może, gdybyśmy do tego jeszcze dołożyli jedno takie zdanie, warto mieć obok siebie, poza rodziną, 3-4 osoby, które poznasz gdzieś, bo one ci dają siłę... Żeby wędrować razem po, nie wiem, po parku, w dalsze życie, spotykać się. Też mi się wydaje, że do mniejszych miejscowościach jest łatwiejsze, trudniejsze, dużo. A przyjść, spotkaj się, poznaj. tak Więc gdybyśmy tu tą jak gdyby taki nacisk położyli na trochę inny wymiar, chociaż robilibyśmy dokładnie to, to samo. Tak? Mhm, tak to prawda. W Warszawie na pewno jest trudniej, ale w Warszawie jest też bardzo dużo różnych imprez, więc jeżeli ktoś wychodzi z tych seniorów i chce być razem, to... Zaryzykuje może... pewne że Za... Samotny nie wyjdzie. Ej. Ten, który ma poczucie samotności, jest sam, nikogo nie ma... On nie, po prostu nie wyjdzie. To miało I on być, nie przełamie tej samotności. To miało być moje kolejne Panie, zdanie. A, przepraszam. <laughs> Ale pełna zgoda. Więc jak ma dużo tak. takich ofert, no to wychodzi i część osób mówi, no ciągle aktywizujemy tych aktywnych, ciągle a, wychodzą teraz. ci, którzy już gdzieś byli, a ci, którzy w ogóle nie wyszli, tak. ciągle są za zamkniętymi drzwiami. No i teraz pytanie, kto taką rolę powinien pełnić? Um... Pani Wiesława na pewno by powiedziała, że takie organizacje, stowarzyszenia, prawda, e, takie, tak. które pani reprezentuje, tak? Czyli... Tak, pani redaktor, tak, ale również samorząd ale również samorząd, bo przecież samorząd też ma możliwości do, do wspierania takich osób i też może wiele rzeczy organizować, ale wiodącą ale rolę właśnie robią to stowarzyszenia, ponieważ nawet samorząd może zlecić dla takiego stowarzyszenia czy do takiej spółdzielni socjalnej zrobienie takiej, takiej imprezy dla tych osób. Tylko tutaj, Panie, poruszyłyście, Pani redaktor, ten problem, żeby jak tych ludzi yy, po prostu pokazać im, że jest jeszcze inny świat niż, niż tak. tylko telewizor i mieszkanie. E, że, że można wyjść, że trzeba mieć przyjaciół, że trzeba e, po prostu być, być z ludźmi. To jest właśnie najgorsze. Nie ja będę uparcie myślenie... tutaj twierdziła, że, że, że duże miasto daje mniejsze tak. W małych miejscowościach jest to dużo, dużo wygodniejsze i dużo bardziej przejrzyste. Natomiast takie duże kompleksy miejskie, no to jest na pewno utrudnione zadanie dla tak. wszystkich, żeby właśnie dotrzeć do tych osób. Bo nawet ja tak powiem szczerze po ludzku. Jeżeli mamy koleżankę, kolegę, którzy mieszkają w innej dzielnicy w takiej Warszawie, to jest 30, może być i 40 kilometrów odległości. I jeżeli tak. jeszcze są to młode osoby, to one się spotkają w centrum na kawę. Natomiast jak już będą miały 70, 80 lat, to już jest mało prawdopodobne, żeby tak chętnie, tak wsiadały do tej miejskiej komunikacji te 30 kilometrów przejeżdżały po to, żeby się spotkać na kawę. To jest trudne po prostu. A takim miejscem są biblioteki jednak mhm. e, ciągle niedoceniane, bo e, do, nawet jeżeli to jest osoba samotna, to albo przyjdzie do tej biblioteki po książkę, albo w Warszawie jest taki system, że może sobie tą książkę zamówić, ale może będzie wolała ją sama odnieść. No lepiej byłoby przyjść z tego żeby przyszła. I fajnie by było, gdyby pod taką każdą biblioteką, jak już się zacznie wiosna i lato, był stolik trzy krzesełka, gdzie można przysiąść i poczytać. No dobrze, ale e, drogie pani wróćmy do świąt jeszcze, bo, bo jeszcze to chciałam... stwarza, ja tylko chciałam jedną mhm. rzecz tutaj jeszcze powiedzieć. Stwarza takie miejsce, takiej y, ławeczki, hmm. gdzie ci z tych stowarzyszeń, z rad seniorów mogą usiąść, popatrzeć na te... Od otaczający ich świat i też tą samotną osobę, która idzie spokojnie do sklepu, żeby coś kupić i żeby wrócić, bo to jest jedyna jej droga, zagadnąć, porozmawiać i zacząć y, na zasadzie y, wspólna ławeczka porozmawiać i wyciągać te samotne A to też osoby. muszą być takie osoby, które, że tak powiem, odpowiedzą, bo jest wiele osób i niełufnych i takich, no po prostu, które... Ale łatwiej odpowiedzą na takiej wspólnej ławeczce niż jak pójdziemy i zapukamy do nich do domu. O, to tak, też na to pewno, bo trafia. tam jest jeszcze gorzej. To Oczywiście, a więc być drogie może Pani, ale znam... chciałam wrócić do świąt, bo jeszcze chcę, jest, myślę, parę fajnych akcentów, które może można by powiedzieć, żeby też nie było tylko tak o tej e, cały czas samotności. A może Pani Małgorzata, ja do Pani to pytanie najpierw skieruję, bo potem w naturalny sposób do Pani Wiesławy. E, a może seniorze? Nie chcą tak za bardzo już pracować tygodniami przed tymi świętami. Nawet gdyby przyjmować później w czasie tych świąt, nawet gdyby ktoś już przyjechał z tym gotową barszczem i tak dalej. A może po prostu też nie chcą tyle wydawać. Może wolą wyjechać na święta. No, może z rodziną na przykład na święta chętnie by wyjechali. To nie są długie święta wielkanocne. Kilka dni. To może nawet taki koszt by nie był duży. Może to nawet byłoby tańsze rozwiązanie. A może się mylę. Ja myślę, że mogłoby być to tańsze rozwiązanie, ale mogłaby być też to forma prezentu dla takiej starszej osoby mhm. od rodziny, bo powiedzmy urodziny są w lipcu. Jasne. Tak, to zafundujmy naszej mamie, babci, tacie taki trzydniowy wyjazd w ramach... Yy, Albo na przykład po dniu babci. Albo po dniu babci. Albo przed Dniem matki. Albo w dniu życzliwości. Mamy jakieś takie tutaj koncepcje, padają e, propozycje. E, koncepcje. Więc tak, a ja chciałam tutaj panią e, odpowiedzieć, że bardzo chętnie przyjmiemy takie osoby do naszego pięknego Ciechocinka. Pani Sławo, ja dlatego Nasze też chciałam ośrodki proponują właśnie takie pobyty kilkudniowe, i właśnie promocyjne, właśnie dla osób, które czują się w domu może tak mało świątecznie, a chcieliby właśnie wyjechać, zobaczyć trochę świata, ale też i pobyć. To niech i... nam Pani jeszcze powie, bo Pani to widzi, Pani wie jak tam jest. E, czy rzeczywiście tak. w sanatoriach to jest tak, że są te, może nie Ta, wszyscy byli. świąteczne. Tak, że czy jest świątecznie, Ta. czy tak właśnie też te atmosfery. Jest świątecznie, jest śniadanie świąteczne, czy to na Boże Narodzenie, czy na Wielkanoc. Jest przepięknie, pracownicy się bardzo starają, żeby właśnie osobom, które przyjechały na te turnusy świąteczne, bardziej, bardzo umilić ten czas i umilić ten czas bardzo, bardzo świątecznie. My mamy takie przedświąteczne jarmarki mhm. organizowane właśnie dla tych osób, które przyjeżdżają do nas. Tak. W stowarzyszeniu robimy wszelkiego rodzaju takie gadżety świąteczne. Później na tym straganie sprzedajemy naszym kuracjuszom, którzy jadąc nawet do domu nie zdążą tam coś, sobie jakiejś dekoracji zrobić, to już u nas kupią tą dekorację, bo nasi seniorzy się postarają, żeby taka dekoracja była, była zawieziona do, do, do, do tego domu. Mhm. Także to, to już czas radości, czas wiosny. Te święta wielkanocne są świętami pięknymi. Wszystko się budzi do życia, a takie a pomysły czy to jest właśnie... Niech Pani styni. jeszcze nam powie, czy to nie jest za drogo. Nie, nie, są upusty. Bardzo, bardzo proszę, jeśli ktoś byłby zainteresowany, to... To, to zawsze są No dobrze, nas, to teraz... Nas... Ja na pewno są upusty ja. na turnusy świąteczne, no też są różne warunki, no bo jeśli ktoś chce spa i wiele, wiele innych atrakcji, no to na pewno nie będzie to tanio. Ale są takie bardzo zaciszne hoteliki, bardzo sanatoria które może nie mają pięć gwiazdek, ale mają bardzo fajną bazę zabiegową a spacery pod tężniami, to właśnie no może właśnie. być ta nagroda. No to już zachęta była na pewno. Ja się tak sobie pomyślałam, już pani Małgorzata, może, może e, czasami jest tak, bo my tutaj rozmawiamy o tradycji, o tym, że e, e, seniorzy, to tak może dlatego do nich przyjeżdża ta rodzina, bo to tam jest taka tradycja, bo tak przyjeżdżali od lat i tam trochę jest e, bardziej ona zachowana, a może, może seniorzy jednak na przykład nie chcą wyjeżdżać, bo tradycyjnie uważają, że należy święta spędzić w domu. Jak pani się do takiego czegoś odniesie? Bo takie coś też można usłyszeć, że jak święta, w domu, jakby, że to się nie u wszystkich jakby tak zmienia i tu nie chodzi ani o te, w tym momencie o finanse, ani o nawet wiek, nawet nie w tym rzecz, tylko po prostu takie podejście. To może też powodować, że młodzi ludzie wtedy nie będą chcieli spędzać świąt z seniorami, będzie to dla nich jakieś uciążliwe, nieprzyjemne. Ja myślę, że dla części osób, tak, bo to ciągle jeszcze, jeszcze, jeszcze tak. ta tradycja, ale coraz więcej, szczególnie o Wielkiej Nocy, myśli jako o takim momencie, kiedy można wspólnie z rodziną wyjechać. I chyba łatwiej jest wspólnie pojechać w Wielkanoc, niż Boże Narodzenie. Tak mi się wydaje. Cieplej, wygodniej. Jest cieplej, jest krócej. To, to święto jest właśnie takie wiosenne. Można pobiegać po, po, nie wiem, po parkach, pozbierać jajka. Bo jak to sfinansować, to już trochę te propozycje padły, więc to już wiemy. A z tym finansowaniem, no cóż, na no, no wszystko nam dzisiaj brakuje, więc czasami jak chcemy mieć przyjemność, to może troszeczkę da się gdzieś tam Okay. To jeszcze o coś podpytam. E, może to by pani Wiesławy, no bo już te w sumie e, zakupy przedświąteczne są za nami, no ale widzimy, widzieliśmy, no widzimy co, zawsze jakieś takie promocje, na przykład w sklepach 12 mlek, to wtedy taniej i tak dalej. To nie denerwuje seniorów. Nie zaobserwowała pani czegoś takiego, że te promocje są skierowane jedynie na wielkie rodziny i wtedy to jest po prostu korzystna senior z tego no raczej nie skorzysta, bo 6, kupić 6 maseł tylko dlatego, żeby było taniej, no to ile on to będzie ja tu i tak dalej i tak dalej. Nie widzi pani takiego takich problemów, bo to trochę pani irytujące. Redaktor to. bardzo poruszyła pani bardzo fajny problem, który teraz właśnie ujawnia się przed świętami, ujawnił się przed świętami, no tak. może nie tylko w naszych sklepach, że, że te promocje są takie szalone i te promocje są takie bardzo kuszące, że czym więcej kupisz, tym mniej zapłacisz, ale seniorzy też znaleźli na to sposób. Mhm, jaki? Ponieważ no zbierają się koleżanki z kolegami i idą wspólnie po zakupy. No w sumie super. Niech to, to, jeszcze... to kosztuje taniej, a później siedzą gdzieś tam na ławce przed tym marketem i liczą, gdzie kto, ile ma, ile zapłacić. No może to śmiesznie wygląda, ale to chyba jedyna taka opcja bardzo fajna, że, że rzeczywiście można kupić taniej, jeśli jest się w grupie. Fajnie, bo tak, my czy, tak przy okazji tak, mamy Co tutaj... zrobić z tymi sześcioma masłami, czy, czy, czy co zrobić z tymi jajkami. Tak. I, I potem człowiek się zastanawia, ja sama czasami mówię, oj, byłoby mi to potrzebne, ale przecież no, no nie mogę tego tyle kupić, bo zamrażarka też jest mała. Dokładnie. Poza tym no to już jest może stare. No poza tym to też jest kwestia. Tak, tak się to ale wydaje, promocje... że to jest mniej, ale to jest więcej wydatków tak to naprawdę. To jest więcej oczywiście, ale te promocje <laughs> też są to takim dobrodziejstwem. Bo, bo to trzeba przyznać, to jednak te promocje, na tych promocjach można do, dużo, dużo zaoszczędzić. Ale to jedynie w grupie. Jedynie w grupie. Ja polecam tutaj szanownym paniom, panom, żeby się właśnie z przyjaciółmi skrzyknęli i szli przed świętami na zakupy. I dziękuję paniom. święta na tym stole było. Uprzejmie było dziękuję pani Małgorzata. To dobry pomysł. No, ja mówię, że my mamy no dzisiaj tak pomysł. świątecznie doskonałe pomysły i różne propozycje, które myśmy warto... Aby jeszcze te promocje były po świętach. A to o, dobrze. O, żeby dobrze. Dziękuję uprzejmie w takim Dzięki razie paniom za rozmowę. Dziękuję Wiesława Czaranowska, Rada bardzo. Seniorów, Ciechocinek, Stowarzyszenie Nasza Ostoja. U Warszawa pozdrawia Ciechocinek. I Małgorzata szuber A ja pozdrawiam Warszawę wszystkiego dziękuję, najlepszego, dziękuję Państwu, dziękuję. najlepszego dziękuję. wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego na święta. Wszystkiego dobrego również. Dziękuję uprzejmie, ja uprzejmie, zapraszam drogie, za drogie, tydzień drogie. na kolejną audycję Portfel Seniora. Do usłyszenia. Portfel Seniora. Powtórka programu. Maja Kluczyńska, poranne, świąteczne. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielę wielkanocną. Dzisiaj specjalne spotkanie w Ogrodach Sztuki. W Muzeum Etnograficznym w Toruniu imienia Marii Znamierowskiej-Pryferowej jest pani Hanna Łopatyńska, kuratorka wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pani, wspaniała wystawa i tak bardzo um, pasująca do atmosfery świątecznej, Wielkanocnych, bowiem tytuł tej wystawy Pisanki ze świata, kolekcja Aleksandry i Arkadiusza Beliców. No, kultura, sztuka ludowa, kultura ludowa, ale prawda jest taka, że kraszanki, malowanki, naklejanki, rysowanki, jajko jest najważniejszym symbolem Wielkanocy. Tak, faktycznie. Jednym z bardzo ważnych symboli od XII wieku. Chrześcijaństwo przyjęło jajko i pisanki do, do swojej tradycji. Chociaż generalnie samo jajko, również to malowane, było w kulturze już od dawien dawna. Już w czasach starożytnych traktowano jajko jako symbol życia, początek nowego życia, odrodzenia. Także ten symbol o genezie przedchrześcijańskiej bardzo łatwo wdał się wpisać jak gdyby w symbolikę Święta Zmartwychwstania i dlatego został tak szybko zaadaptowany i stał się jednym z takich najbardziej znanych, rozpoznawalnych symboli świąt wielkanocnych. A proszę pani, czym się różni pisanka od kraszanki? To, to zależy od regionu, ponieważ generalnie pisankami, tak, jeśli bylibyśmy już tak zgodnie z tradycją, mhm. nazywamy jajka opisywane woskiem, tak? Czyli jajka Aha. zdobione techniką batikową. I stąd w ogóle nie tylko w języku polskim, ale również w ukraińskim to właśnie to, to określenie pisanka bierze się od pisania. Natomiast tutaj w naszych regionach, które teraz wchodzą w, w skład województwa kojawsko-pomorskiego, kraszankami nazywano jajka barwione na jeden kolor. Nie ozdabiane żadnymi ornamentami, tylko, tylko jednokolorowe. Natomiast do dzisiaj używa się określenia kroszonka na jajka, które wykonywane są bardzo piękne w okolicach Opola. To są kroszonki opolskie ozdabiane techniką rytowniczą. Na pewno państwo doskonale kojarzycie te misterne wzory wydrapywane na zabarwionych jajkach. To są właśnie kroszonki, także określenia, te nazwy są różne, ale współcześnie ta nazwa pisanka jest najbardziej popularna i dlatego uznaliśmy, że wszystkie jajka zdobione rozmaitymi technikami nazywamy po prostu pisankami. A proszę powiedzieć, skoro ta kolekcja to 1300, 1300 ponad już. eksponatów. To jest reprezentacja niemal z całego świata. Właśnie pisanek, kraszanek i rysowanek, naklejanek. Może nie z całego świata, no bo podejrzewam, że ten zdobienie jajek z różnych względów, nie tylko jest to zawsze związane z, z Wielkanocą, jest popularne w, w bardzo wielu regionach. U nas na naszej wystawie pokazujemy pisanki z krajów europejskich. Tutaj jest bardzo dobrze jak gdyby, reprezentowana Europa Wschodnia, ale również kraje Europy Zachodniej, na przykład Holandia, Niemcy, Włochy i z krajów dalekiego wschodu, czyli Japonia, Chiny, Indonezja, czyli Wyspa Bali. Te regiony te głównie są reprezentowane na wystawie. A gdyby zechciała Pani powiedzieć, czym różnią się te pisanki, na przykład europejskie, na przykład holenderskie, włoskie, od japońskich, czy też tych z Wyspy Bali. Te pisanki z Europy Zachodniej, tam rzadziej, mniej popularna jest na przykład technika batikowa, która jest tutaj popularna u nas w Polsce na przykład, czyli opisanie woskiem. Są to pisanki ozdabiane głównie techniką Techniką jakby malarską, malowane farbami akrylowymi, jakieś pejzaże, motywy roślinne, zwierzęta. I często właśnie w Europie Zachodniej pisankarstwem zajmują się, nie tak jak u nas głównie, twórcy ludowi, ale również osoby, które na co dzień parają się sztuką wysoką. Tak? Także one, one traktują jajko jako po prostu kolejne jakieś wyzwanie i materiał Twórcze. do stworzenia, tak, stworzenia dzieła sztuki na, na tym jajku. Natomiast pisanki, które występują w krajach azjatyckich, no one tam z kolei mają bardzo często takie zaskakujące techniki. Na przykład pokazują pisanki z Indii, które są zdobione techniką emaliowania komórkowego przy zdobieniu jakichś przedmiotów użytkowych. Takich, Taka sztuka użytkowa, tak, prawda? Tak, także Jak na przykład jakieś wazy, tak. naczynia, talerze. Mhm. A tutaj również pisanki są, są tą techniką ozdobione, czyli one tak, no, rzeczywiście no, na tle innych pisanek, z innych regionów z świata są czymś wyjątkowym. Wiadomo, jajko raczej okrągłe Ciągłe, ale czy też są pisanki różnej wielkości, o różnej kolorystyce, bowiem te jajka pochodzące od ssaków, nawet nie tylko od ptaków, różnią się wielkością i kolorem. Wystawie... Niektóre są już ozdobione. Tak, tak. Mamy zresztą na wystawie kosz, w którym pokazujemy jajka naturalne, niebarwione, od tych jajek najmniejszych, kanarków mhm. czy Właśnie, takich ptaszków, takie... zeberek to też są takie ptaszki podobne do kanarków, poprzez jaja przepiórcze, kurze, kacze, gęsie, aż do jaj strusich i z, właściwie z w prawie wszystkich tych z tych jajek, na wystawie można zobaczyć pisanki. Także Wspaniale. wyjątek stanowi jajo, które tam jest właśnie w tym koszu z tymi jajami niebarwionymi nie jest jajo krokodyla. <głos> <głos> nie, nie mamy pisanki z jaja krokodyla. <głos> Zresztą wyczytałam, że te jaja gadów są, no skutki są miękkie bardziej. I tak. podejrzewam, że mogłoby to sprawiać trudność zrobienie, zrobienie pisanki z właśnie z wydmuszki jaja krokodyla mm. na przykład. No właśnie, powiedziała pani z wydmuszki na Przykład. Pisanki to nie tylko jajko w całości, że tak powiem, ale też pisanka stworzona z wydmuszki jajka. Tak, tak. Na naszej wystawie właściwie są tylko pisanki zrobione z, z wydmuszki. Jeżeli mówimy o jajkach, tak? Tak. Ptasik. To, są to są to wydmuszki. Kiedyś w dawnej kulturze ludowej, no i dzisiaj też zapewne, pisanki wykonywały się z pełnych jajek, ugotowanych albo surowych. Mhm. Ja z własnego doświadczenia wiem, ponieważ w zbiorach muzealnych naszych mamy sporo jajek właśnie yy, z, z pisanek pełnych. One niestety nie zachowują się dobrze, także sprawiają kłopot. <grym> naszej. przydatności, tak? Tak, naszym konserwatorom takie jajko, które ma 60 lat, to, to, to może, może samoistnie eksplodować w szufladce i, i, i wtedy robi się nieciekawie. Także na wystawie państwo Belicowie pokazują wyłącznie jajka z, z wydmuszek. Mają opracowaną technikę wykonywania wydmuszek. Nawet pan Arkadiusz podczas warsztatów pisankarskich zdradził nam właśnie ten sposób, jak zrobić mm -hmm. taką idealną wydmuszkę, żeby białko i żółtko oddzielnie wydmuchać. Także, i są to jajka, tak jak powiedziałam, różnych ptaków, a oprócz tego, że, że z, z pisanki są z, z jaj ptasich, to również są z różnych innych materiałów. A są na przykład upinane pisanki z jedwabiu? Mamy kilka pisanek, wykonanych przez panią Aleksandrę Belicę, oklejone jedwabiem naturalnym. I generalnie te techniki, które wykorzystują właśnie takie materiały, tkaniny, jakieś ozdoby pasmanteryjne, nici. Tych technik jest bardzo dużo i tutaj no, pomysłowość twórczyń... Nie zna twórców granic, nie kreacja nie zna granic. artystyczna tak, tak, raczej, tak, prawda? Tak. Te pisanki z Wyspy Bali, one są oklejane też na przykład właśnie y, jakimiś wyrobami pasmanteryjnymi, czy y, raczej natura pochodzenia y, właśnie y, lokalnego, jakieś kwiaty, gałązki, te, które pokazujemy u nas na wystawie to są y, jajka kacze malowane farbami y, chyba akrylowymi. One, mm -hmm. Te pisanki mają taki lekki połysk dzięki temu. No tak. Jest bardzo y, duża dbałość o szczegóły na, nasycone detalem są te malunki na pisankach i są to zarówno y, jakieś motywy zwierzęce, ponieważ na tych pisankach z bali właśnie często się pojawiają elementy związane z, z florą. I fauną lokalną. Są postacie prawdopodobnie Legendarne wywodzące jakieś, się z prawda? jakichś mitów, tak. tak, miejscowych. Także ja czytam, że również na tych pisankach balijskich pojawiają się na przykład jakieś motywy z, z Kama Sutry, ale u nas na wystawie tego typu pisanki się nie pojawiły. Duże ale tłumy. One, tak, i tak są tu tłumy. I tak są tłumy. Tak. Także pisanki są bardzo piękne i te kilka właśnie mamy tych pisanek malowanych. I jest także pisanka z bali drewniana i co ciekawe ozdabiana techniką batikową, czyli zdobiona woskiem, tak jak generalnie tutaj w Polsce, czy na Ukrainie, czy w Czechach zdobi się bardzo często pisanki. Proszę państwa, dziś w Ogrodach Sztuki o sztuce zdobienia pisanek o pisankach, o zdobieniu jajek, o zdobieniu wydmuszek, o różnych e, motywach e, pochodzących z natury, ale też e, i o różnych e, innych e, inspiracjach i materiałach, z których można stworzyć pisankę, dzieło sztuki. Gościmy panią Hannę Łopatyńską w Ogrodach Sztuki. Pani Hanna Łopatyńska jest kuratorką wystawy. Zatytułowana jest ta wystawa Pisanki ze Świata. Kolekcja Aleksandry e, i Arkadiusza Beliców, Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Pani Hanno, proszę powiedzieć, do kiedy można oglądać te pisanki? Czy w drugi dzień świąt jest szansa, żeby się wybrać na tak, tę drugi, wystawę? Drugi dzień świąt tradycyjnie nasze muzeum jest otwarte, no także, także myślę, że... że można że zobaczyć to... te można pisanki zobaczyć, z Bali bez tak. motywów kamastrych. Tak, a <laughs> ponieważ wystawa jest y, tak piękna i tak no, trudna do przygotowania, bo jednak materiał był tak delikatny, jest tak delikatny. Także zależało nam na tym, ażeby ta wystawa jak najdłużej gościła w naszych muzealnych progach. Także jest zaplanowana do końca sierpnia. Także jeszcze w czasie Jejku, wakacji wspaniale. można przyjechać do Torunia, obejrzeć ten, ten Także tę zapraszamy stawę. do Torunia, proszę państwa, już od drugiego dnia świąt, czyli od jutra zapraszamy na wystawę. Wspaniałe kraszanki, malowanki, naklejanki, Drapanki, rysowanki. Jak wiadomo, zdobione jajko jest najważniejszym symbolem Wielkanocy. Powiedziała Pani, że pisanki reprezentują poszczególne kraje, prawda? Na wystawie europejskie, na przykład Holandia, Włochy, czy też poza europejskie, Japonia, Chiny, Indonezja, czy Wyspa Bali. Czy te pisanki są charakterystyczne właśnie dla danego państwa, Myślę, że w niektórych przypadkach tak. Bo znaczy, znaczy wiadomo, że w każdym państwie w yy, zależności od regionu ró różne, prawda? Tak, różne różne techniki są stosowane, mm -hmm. tak? Bo my mamy pisanki tam czeskie, które są i wypukłego wosku techniką i batikową i, ale na przykład są takie techniki, które są z, związane z konkretnym krajem. Na przykład z Węgrami i ze Słowacją mm, związana jest technika okuwania pisanek ołowiem. To jest coś Czyżto? niesamowitego i to są pisanki wykonywane przez kowali którzy chcieli w ten sposób pokazać, że oni nie tylko do takiej ciężkiej pracy się nadają, ale również są w gruncie rzeczy delikatni. To coś niebywale na, delikatnego. Na, na, na, tak, na jajkach gęsich albo kurzych, a teraz współcześnie także strusich, umieszczają takie miniaturki różnych takich tych przedmiotów, które na co dzień wykonują w kuźni, czyli podkówki, jakieś zawiasy, ostrogi i to gwoździkami mocują do skorupki jajka w dawnych czasach nawet czeladnicy w ten sposób no, do takiego jajka wkładali miłośne liściki i to był taki Aha. też prezent dla wybranej dziewczyny. No wspaniały mm, Także ciekawa taka historia i kilka takich właśnie jajek, również okuwanych ołowiem można na, na naszej wystawie zobaczyć. Proszę państwa, koniecznie, koniecznie zapraszamy do Torunia jajka mhm. okuwane ołowiem. No przepiękne. A te liściki w środku? No, u nas akurat być może jakiś liścik jest w środku, ale, trzeba ale, ale by trzeba było rozbić taką. taką no to nie, pisankę. na razie nie, ale skoro o rozbijaniu. Taka tradycyjna gra, jeśli chodzi o Wielkanoc, to bitwa na jajka, prawda? Tak? Tak, tak zwana walatka. Aha. Czyli stukanie się czubkami, no jajek, tak. Stara. I to wtedy pisanki również, tak? Pisanki również, tak. I wtedy można było, z, z, ten kto miał twardszą, twardszą pisankę, Skurpkę. to mógł móg, tak. Tak, móg zgromadzić niezłą kolekcję, bo ten kto wygrywał, otrzymywał pisankę w nagrodę. A, jedną pisankę? Tę pewną. Czy przedra... tyle, ile zawojował? <laughs> no, ponieważ mam <laughs> różne, swoją. różne, w zależności od regionu, różne odmiany tej starej zabawy. A ja jaki był los poszkodowanych. Dostawali z niczym. <głos> Myślałam, że przeznaczone do konsumpcji świątecznej. <głos> no, bo tak, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że kiedyś te pisanki robione na, na Wielkanoc, no nie były wydmuszkami, tylko były no właśnie, pełne ja jajka, które zanoszono do kościoła, tak, do poświęcenia. O prawdziwym jajku. O wielkości mówiłyśmy, o motywach mówiłyśmy. To jeszcze przejdźmy do, skoro jesteśmy w ogrodach sztuki, o naturze, sztuce, to o tych naturalnych Barwnikach. Przecież ta tradycja nie dotyczy tylko kolejnych regionów i obszarów poza wielkomiejskich, ale również w dużych miastach malujemy pisanki, te naturalne barwniki oprócz brązowego i łupinek cebuli, które to znikają przed świętami ze wszystkich sklepów warzywno-owocowych. Tak i to są takie gwarancje, że się na pewno udadzą, bo z tymi, z, tymi pozostałymi, tak, z tymi pozostałymi barwnikami to różnie bywa. My na wystawie też pokazujemy właśnie takie zabarwione pisanki naturalnymi tymi barwnikami i obok leży w miseczce ten produkt, który służył do przygotowania wywaru. Także jest pisanka zabarwiona kurkumą, to taki żółty ładny odcień. Jest czerwiec kaktusowy, czyli to jest owad, który, który był wykorzystywany niegdyś do barwienia na przykład tkanin. To ten suszony taki? Taki suszony, tak. Są szyszki czarnej olchy, które dają taki też brunatny kolor. Jest heban, czyli pisanka jest taka prawie, że czarna. Jest drzewo brazylijskie. Jest krokosz barwierski, czyli to jest taki kwiat, który barwi wywar na taki właśnie też żółtawo-pomarańczowy kolor. Mhm. Są kwiaty czarnej malwy. Oczywiście. Tak, taka malwa to się nazywa czarna, ale to jest chyba taki ciemny fiolet. Jeżeli chcemy na Wielkanoc zabarwić w sposób naturalny pisanki, to trzeba o te barwniki już się postarać latem, na przykład nie w takie kwiaty czarnej malwy. A jeśli chodzi o kolor zielony, to tradycyjnie młody jęczmień? A może tak, być spinak na przykład? No być może. Nie próbowałam, ale bardzo możliwe, że, że się to udaje. Chociaż, tak jak mówię, nie zawsze, nie wiem, czy to ma związek coś z, może z rodzajem skorupki, czy z paszą, mhm. bo nie zawsze że ta skorupka łapie ten naturalny barwnik. No I wtedy tak. trzeba po prostu się uciec do nowszych sposobów, na przykład do barwników, do tkanin. Dużo bardzo zaskakujących technik, na przykład technika quillingu. Czyli? Technika, która na co dzień jest używana do ozdabiania na przykład kartek świątecznych, takie ruloniki z cienkich paseczków papieru zwijane i naklejane na pisanki. Też bardzo popularne są na naszej wystawie wiele jest pisanek właśnie z aplikacjami różnego rodzaju. Generalnie dużo jest y, pisanek wkładanych w takie koszulki zrobione na szydełku albo na drutach różnymi technikami, na przykład techniką frywolitki, czy techniką, jak się kiedyś robiło, serwetki na drutach. Jest na przykład taka dosyć popularna ostatnio technika karczochowa, z tym, że tu potrzebne są pisanki ze styropianu, ponieważ tak odpowiednio pozaginane w stążeczki atłasowe, w takie różki, tak. szpilkami się w tak. taką mhm. pisankę przypina. przypina tak. się. Paniała. Czyli jest Świetnie dużo. To wygląda. I na przykład też mamy bardzo ciekawe, takie trochę nawet zabawne, bajkowe pisanki wykonane na Ukrainie, gdzie znajdują się na nich aplikacje z masy solnej. Takie postacie, ludziki, zwierzątka, roślinki to też jest bardzo. Bardzo, bardzo dekoracyjne i na, na pewno czasochłonne. Proszę powiedzieć, pani pisanka na tej wystawie, taka ulubiona. Która Oj. z nich? Czy tu... wszystkie? Trudno, trudno byłoby tak wybrać. Piękne. Trudno byłoby wybrać. Ja musiałam się zdecydować na pisankę, która jest takim znakiem na naszej wystawy, ponieważ Aha. wybrałam pisankę wykonaną przez pana Arkadiusza według wzornictwa Huculskiego z drzewkiem szczęścia i z dwoma konikami, która jak się potem okazało jest bardzo taka nacechowana symboliką bardzo pozytywną i właśnie te pisanki Huculskie robią na mnie takie szczególne wrażenie i i, i rzeczywiście są bardzo atrakcyjne, piękne, również bardzo bardzo czasochłonne. Wykonywane są także przez pana Arkadiusza i przez panią Aleksandrę. Czyli drzewko szczęścia, motyw i koniki. I koniki, tak. Bez wróżby mhm. w środku. Bez. <laughs> Czy wśród tych wszystkich pisanek z, z podróżnych szerokości geograficznych jest jakiś motyw, który powtarza się niemal w każdym kraju? jeżeli przyjrzymy się tylko tym pisankom, które znajdują się w takiej gablocie pod tytułem Tradycja, gdzie pokazujemy tradycyjne polskie pisanki z różnych regionów, no to tam widać faktycznie te takie, one są głównie wykonane techniką batikową i tam znajdują się na nich takie te najbardziej pierwotne symbole, tak? czyli jakieś linie faliste, znaki solarne, gwiazdki, krzyżyki, czyli taka ornamentyka, jaka znajdowała się na tych najdawniejszych, najstarszych pisankach, które odgrywały bardzo ważną rolę w magii agrarnej. Na tych tradycyjnych pisankach te wzory powracają. Wiele tych pisanek jest jak gdyby świadectwem wielkiej wyobraźni i pomysłowości współczesnych twórców i trudno tutaj znaleźć jeden taki jakiś motyw przewodni. I prawda też jest taka, że bardzo wielu talentów, bo niewątpliwie trzeba mieć talent, żeby się zainspirować i później z różnych materiałów w innej formie odtworzyć jakiś motyw, tak Także tradycja i sztuka, sztuka nie tylko ludowa od najwcześniejszych czasów do, do teraz. Proszę pani, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pani Hanna Łopateńska, kuratorka wystawy zatytułowanej Pisanki ze świata kolekcja Aleksandry i Arkadiusza Beliców. To jest Muzeum Etnograficzne w Toruniu imienia Marii Znamierowskiej Pryferowej. Zapraszamy Państwa. Te pisanki można oglądać do końca sierpnia. etno.pl Taka krótka nazwa. www.etnomuseum.pl Także zapraszamy. Pani Hanno, bardzo dziękuję bardzo za tę za za opowieść. Było mi niezwykle miło dzisiaj w niedzielę wielkanocną i Zapraszamy, jeszcze raz to powtórzę, do Torunia. Wspaniałego świętowania, cudownych, kolorowych pisanek, a najważniejsze, żeby to było też własnoręczne dzieło sztuki. Dziękuję pani pięknie, dziękuję państwu i do usłyszenia jutro o godzinie 8.30, bo jutro lany poniedziałek, więc będziemy trochę więcej o wodzie y, rozmawiać. sztuki. Powtórka programu. Autopromocja. Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów.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 Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie. Innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskie radio.pl. Jakub Kukla. Do usłyszenia. Autopromocja.